Kości, piony i bastiony. Podcast o graczach. Dla graczy. <grymne> Bardzo ładnie siedzisz. Wysokaj. <grymne> Siedzę, słuchajcie. Ledło, się, tylko tego nie wycinaj. Nie, nie wycinaj tego. <grymne> tego. się nie da wyciąć. Marek właśnie próbuje się umościć na... Się zgrzałem. Okej, okay. witamy Was w 11 odcinku. Cześć! Ej. I będzie do Was mówić Marek, Przemek i Paweł. Wyszło nam. Nieźle, Paweł No ale powiedziałeś Paweł. Marek, Przemek, a, co, miałem a co ja mam powiedzieć? Nie, Marek powinien powiedzieć, że Paweł, a Paweł powinien powiedzieć, że no Dobra, no to jeszcze raz. Okay. Nieważne. To, witamy Was w jedenastym odcinku <laughs> i będzie do Was mówić e, Marek, Paweł, i przemek o, o, i teraz ładnie <głos> wiesz. Tak. No. Ok. E, Jednasty odcinek. E, ja wróciłem z u, urlopu, ja z podróży poślubnej. Także powiedziała tak. Pewnie jest urlop. Tak, jestem, w ogóle. tak jestem, jestem już po ślubie. Jeżeli kogoś to obchodzi, kogokolwiek. Obrączka jest na palcu. E, a wy chłopaki, co robiliście? Pracowaliśmy. A ja się obijałem. A ja się opalałem. Każdy po trochu. Ok. E, dobrze, i z racji tego, że była, nie było mnie, to u mnie w Gierkowie słabo. Grałeś w Kulkin na telefonie. <głos> nie, w sumie nic nie grałem. E, oprócz tego, co dzisiaj graliśmy, ale to na koniec. Tak. E, co tam u was w Gierkowie było? Moja stara miłość, Wikiculture. Poleciało z moimi nowymi znajomymi, mhm. bardzo fajnie się grało, innych znałych już my. Cicho tam. Jeszcze nas nie poznajesz z nimi? Jeszcze nie. E, Marek, Marek się, e, nie wiem czy pamiętacie, w jednym odcinku mówiliśmy, że się przefarbował na Rudo i nadal jest przefarbowany na Rudo i nie wierzymy mu, to, że on ma przyjaciół. To, że nie mam duszy nie znaczy, że nie mam przyjaciół. To są na razie znajomi. Ok. E, graliśmy Stara Miłość Nierdzywiejej, i VT Culture wciąż jest gdzieś tam w moim sercu i na mojej topce. A tak poza tym. teraz no, gra jest bardzo regrywana, więc to sub, nie ma... Szczególnie, sub, że ty masz z dodatkami, nie? Tak, tak, tak. Super, super. E, odsyłamy do naszego naszej recenzji VT Culture. Tak. Dodatkowo grałem w I Love of Cats. Oceans, a kiedyś mówiliśmy o tej grach, to nie będę się rozwodził, a dodatkowo Sorcerer, e, moja ulubiona gra pojedynkowa. Ale Sorcerer przecież... chyba nie mówiłeś jeszcze. E, to, co chyba znaczy my wspomnialiśmy w Giekowie, bo już To jest mówiłem. pojedynkowa Aha. gra karciana na dwie osoby, mhm. jest o, na tyle fajna, że nie musimy do zera punktów życia sprowadzić przeciwnika, a to przyjąć kontrolę. Nam dzisiaj y, Gambita. Y, tak. How, tak, tak, bo właśnie też, też zrobił recenzję. Mhm. Zgadzam się, może nie ze wszystkim, bo u mnie o wiele wyżej stoi integral. gra, ale to każdy lubi co innego, także czyli nie oglądam jeszcze co no, jak, jak najbardziej, każdy ocenia coś innego, no, każdy lubi różne rzeczy. Nie jedziemy na konferencji. nie będę nikomu mówił, że, słuchaj, ty masz za to e, dawać komuś plusy, a tego, a jak no, i nie znasz się, <śmiech> nie umiesz recenzować gier. <śmiech> Choć już próbują, już próbują wpisać kodeks wzorowego recenzenta. Nie, no dobra, tam nie zajmujemy się takimi błahymi sprawami. Okej, okay. czyli Sorcerer. Tak. tak. Chcesz jeszcze? Oceans. Okej. Okay. Nie no no grałeś. To, tak grałem, bardzo mi się podobało. Musimy Oceans. powtórzyć, bo to jest taka krótka gra, gdzieś tam pomiędzy grami można sobie zagrać. Na... Teoretycznie jest taką lżejszą grą, ale osobom początkującym tego nie polecił. To mm -hmm. tak już troszeczkę bardziej, trochę bardziej zaawansowane osoby. Grano z ploszulkołymi nubami się odbili od tej gry. Mimo tego, że zasady są proste, mm -hmm. to jakby mo może... tej gry może jest taka, że... Jest taka, są takie możliwości zagrania tych kart na wiele mm -hmm. różnych sposobów, że nie wiadomo co zrobić, nie wiadomo co jest najgorsze. W, w Oceans chodzi o to, że yy, mamy... Jakoś tam sobie tworzymy rasę gatun gatunek ryb i one oddziałują na siebie, na inne tak. gatunki. I mamy stworzyć swój najlepszy ekosystem, najlepiej działający. I musimy, Jak to je zrobimy? musimy je wykarmić, musimy mieć właśnie możliwość, żeby one zjadły na, ten, na sam tak. koniec, nie, więc to też. To też jest takie, że jeżeli tego nie, ich nie wykarmimy, to tracimy po prostu ten gatunek, nie? Tak, jest interakcja na bardzo takim przyzwoitym tak. poziomie, bo gdzieś tam możemy Można czerpać pod... pożywienie od innych tak. gatunków swoich, bądź na przeciwnika. Tak, możemy podbierać jedzenie przeciwnikowi, tak, możemy bo... nawet zabrać jakiś gatunek przeciwnikowi. Możemy, w zależności od, od tak. kart, bo naprawdę tak. są na różne no. sposoby działają. Okej. Okay. Eye of Cats graliście? No to też już mówiliśmy ostatnio. I, I, to, jest Cuts, dla, dla i to jest gra dla początkujących, ale gracz też znajdzie coś dla siebie. Mhm. Czyli taki pa patchwork na sterydach. No, no, myślę, że to jest krzywdzące. Jakby, jakby, bo dla mnie patchwork to się z nudu kojarzy. Nie, I jakby ktoś patchwork, mówi patchwork na sterydach, okej. Okay. Patchwork jest świetną grą, szczególnie jak właśnie grasz z drugą osobą i ona dopiero zaczyna swoją przygodę w planszówki. A tutaj Eye of Cuts. Ostatnio rozmawiałem na forum chyba z chyba ja, z japańczykiem i on właśnie mówił, że... Japończykiem? Ja, ja pańczyk. Pańczyk. Ja pańczyk. Z Japończykiem? Japończyk. Jakub Pańczyk. Znowu, znowu Chińczyk jest. <grym grym grym> to źle wróżył. Od... <grym> I Jakub Pańczyk i ja on właśnie mówił, że on by tego nie dał właśnie osobie, która jest początkująca, Aha. a no, mamy doświadczenie takie, że jednak osoby początkujące dobrze u mnie, u mnie grały osoby zupełnie niezwiązane z planszówkami i odnalazły się, co więcej, kupią hmm. tę grę na własny użytek. No to super. I angielski zupełnie nie przeszkadza. Nie, nie. Chociaż fajnie by było, jakby była polska no jak wersja. jak najbardziej, bo to zmniejsza zmiesza a to jest nowa gra, więc może jakiś wydawca Niedawno się... Kickstarter bo Myślę, że w tak. tym roku chyba było rozsyłanie tego Kickstartera. Tak, Ten, że... no, nie, angielski nie jest trudny, ale wiadomo zawsze przyjemniej gra się, mając polski tekst przed oczami, bo nie trzeba tam gdzieś Jeśli sobie w głowie tłumaczyć. nas jakiś wydawca, to hot towar. no prawda? Tak. No. Bardzo fajne. No dobrze. To ja teraz mam Wszystko, Marek? Tak. Paweł jest, Paweł jest już zmęczony. Dzisiaj graliśmy cały dzień. Jest nie w humorze totalnie. I będzie... Marek skończyłeś? Nie chcę ci chodzić w słowo. Może jeszcze tam masz jakieś gierki Grałem w 878, inwazja na Anglię, wikingowie, nie wiem dokładnie jaki tam jest tytuł, 878 to każdy wie wtedy o co chodzi. Także przyjemna gierka, dużo losowości, rzucania kośćmi, ale jakby można to jakoś tam negować. Tak i... To jest era Control. To jest era Control. Drużynowa. to jest Drużynowa, drużynowa. era kontrolna, bo ona jest, można grać jeden na, na jeden grać, dwóch na dwóch. I dwóch na dwóch my graliśmy tak i, I fajnie jest to zrobione. Mhm. Trzech na trzech? no to fajnie bo ja w sumie nie grałem nigdy w gry które grałem na dwóch no, i, i no właśnie ja części właśnie bo Uuu. to jest plan na tak. ciebie jest zasadka na ciebie <głosy> <głosy> przygotowana dokładnie w ten sam dzień wtedy galiśmy jeszcze w Path of Light and Shadow Okej, okay. już dwa razy rozmawialiśmy o tak. tym że bardzo jest fajnie rozbudowane tyranc może to jest źle określenie ale nie. gdzieś tam w podoby do tyrancą znaczy, też, też jest area control też jest deck building ale zupełnie inaczej tak tak tak, tak w w nie chcę właśnie no, łączyć tytułów bo to jest krzywdzące no game z Makiem. Właśnie w Soxiach z Oceans i game jeszcze w Twilight Imperium w międzyczasie. I udało Ci się wygrać. Tak. Brawo. Wreszcie. Znowu? Toma. Znowu! Ostatnio to już drugi raz okay. jest. Dobra, jeżeli mamy jakiegoś twilightowego wymiotacza, to tutaj Paweł czeka na wyzwanie. Nie, nie, nie, akurat to tak fajnie wyszło, ale. Paweł nie gra, ale turniejowo. I jeszcze graliśmy w demo Guides of Atlantis 2. Aha które zrobiłem. To, po, jest, po, po to, jest, to jest ta zasadzka na ciebie. Aha, twoje print and play, tak? Znaczy, tak, ale to ja zrobiłem, żeby przetestować grę. Mm -hmm. Jest wersja, na, wersja demo. sklepowa, czy tam na ks możesz sobie wydrukować demo, przetestować, czy ci tak. się podoba. A -a. masz tylko cztery bohaterów, masz planszę jakby okay. i zasady okay. podstawowe okay. i tak. Okay. I zagraliśmy w czwórkę, to jest też dwóch na dwóch się gra. Można grać trzech na trzech, czterech na czterech, mm -hmm. pięciu na pięciu nawet. To jest nawet. jakiś nowy trend w planszówkach. No to jest MOBA na planszy, To więc jest MOBA no, na planszy, tak jakby. I... Jak od, jak od, bo ty mówisz, kiedyś miałeś taką taką sentencję. No jak to mi się gdzieś tam scyzoryk. Że nie da się odzorować MOBY na planszy. No. Rozumiem, dlaczego są tu porównania. Nie jest to MOBA na planszy, ale widzę zależności. Tak, to jest gra planszowa, która po prostu bierze jakieś mechaniki, które powiedzmy są mm -hmm. podobne, że są bohaterowie, że oni się rozwijają, że walczymy, no ale wiadomo, jest to na planszy, jest to turowe. Bardzo ciekawa gra, bo. Ja ją teraz zamówiłem, żeby, ale musiałem przetestować, bo jakby do tego no potrzeba 4 osób, żeby grać. No tak, bo to są pieniądze. no bo tak. Ze Stanów sprowadzasz tu gra z Kickstarter'a, tak? Tak. I z dlatego chciałem sprawdzić, czy będę miał z kim w to grać, czy w ogóle ja mi się tak. spodoba. I się okazało, że się w sumie wszystkim to spodobało, To jest tak, ciekawe. Znowu wydajesz pieniądze na Kickstarter'a. Tak, ale to jakby zrobiłem tak po kosztach. Nie wydaje, inwestuje. Tak. Nie, nie. Kupiłem pierwszą wersję, bo to jest druga wersja tej gry, którą oni jakby polepszyli i można dokupić jakby Upgrade, bo jakby sama gra się dużo nie różni i Upgrade kosztuje tylko 10 dolarów, znalazłem tam jak ja to mówię, przyjazną duszę, która kupiła tą drugą wersję całego Kickstartera i mi dorzuciła po prostu do zamówienia, że nie będę za przesyłkę a. płacił, bo przesyłka za te karty była 18 dolarów, uh -huh. a sam dodatek kosztuje 10 dolarów, więc uh -huh. bez sensu. No. A, a ta stara wersja Wyszło 70 dolarów i darmowa przesyłka stamtąd. Ok, Więc i będzie za miesiąc już. Kochani, do brzegu. Bo Dobre, jeszcze te dwie gry tak, na tak. zostały, które graliśmy. Graliśmy w wspólnie. To jest Studium w Szmaragdzie. Dzisiaj. Super... Dzisiaj, dzisiaj już wygraźmy. graliśmy w to. Tak. Studium w Szmaragdzie. Super gra. Mega nam mnie. Podoba mi się, bo wygrałem. <laughs> ja, ja przegrałem, byłem drugi. Też mi się podoba. <laughs> ja też przegrałem, ale to tak. jest moja gra i też mi się podoba. Bardzo ciekawy <laughs> miks różnych mechanik. Um, rozumiem dla że niektórzy mogą źle odbierać grę, bo system punktowy jest mhm. bardzo pokręcony, ale bardzo mi też mi się w to wplata w mechanikę, w sam klimat gry, tak tej, ogólnie, jest pokręcony. to, to jest tak. Studium w Szaga, Szmaga, gdzie druga edycja. Ta tak. w druga I lore druga. jest takie, że to jest już po przejęciu e, świata, 7. władzy nad światem przedprzedwiecznych, tak. E, czyli tam Tulu y, I ten, innych y, tam, ten przedwiecznych no, bogów, cały pan rzuci tak, tak, czy coś, coś tak tam no nazywa. cała ta mitologia Tulu i oni rządzą tak. światem od 700 lat no i, i ogólnie jest prosperity świat świetnie sobie funkcjonuje mm, ale są Restaurant. Rest, restaur... Resta, ojej <laughs> restauracjoniści restauracjoniści, tak, którzy brawo. chcą odzyskać władzę y, dać władzę um... ludziom z powrotem nad światem tak. I, I, jest i są takie troszeczkę ukryte... Nie, no, są ukryte, tak. i są, druga grupa to są lojaliści, którzy chcą jakby zachować status quo, jakby, żeby... I nie wiadomo kto jest kim tak. Losujemy na początku jakby te tożsamości, każdy wie tylko jaka jest jego tożsamość, mhm. a nie wie jaka jest... Bardzo pracownika. mi się podobało, bo jest dużo mechanik, tak. ogólnie które lubię, jest... E, idek building jest, i jest... E, era control. ARA control, taki trochę, i trochę też mi się wydaje, że taka taki worker placement yy, tak yy. tak tak i blefowania dużo i... blefowania dużo grania nad stołem dużo zarządzania tymi zasobami, bo też masz te takie zasobiki, które musisz tam przekładać. Bardzo patrzysz. dobrze jest rozwiązane to, że zakup karty niekoniecznie mhm. musi mówić, do której strony przynależymy, bo niektóre karty możemy w dwójnasób wykorzystać, jednej, jednej ze zdolności nie musimy mhm. w ogóle z nim korzystać i to nam nie daje wprost tak. poglądu, czy ktoś jest po tak. jednej, czy po drugiej stronie, choć są takie akcje, które już od razu nam zdradzą, ale Chyba, możemy że... zagrać blefem i, tak. i, i tu się. zrobić grę, bo jeżeli ktoś A, pomyśli o nas, że jesteśmy z innej nacji, z no. innej strony i będzie nas atakował, to pod koniec gry poniesie tego strogie konsekwencje. No, tak, jakby za... każda strona no, tak. w inny sposób zdobywa punkty takie, są no, przynależne no, jakby do, do jednej, długiej frakcji. Nie, i... Fajnie jest ten system z tymi, że y, wszyscy zdobywają punkty, tak. a potem na koniec się okazuje, że jednak ci, co byli... Jeżeli y, dostałeś punkty za coś, za co nie powinieneś, to są ci one cofane. Tak, że jest to cofanie tych punktów, nie? To też jest super. Y, ten, I masz taką niepewność do końca gry, musisz bardzo taktycznie myśleć y, jak, jak tutaj to wszystko rozgrywać, no mi się bardzo tak, podobało. Tak, mi też, jak, po, mi po, jak pierwszy raz, tak. to musimy powiedzieć, ale mega to. pozytywne wrażenie. A opinie są, że tak gra, czym więcej się w nim gra, tym jest lepsza mhm. No tutaj właśnie widać, że już się, trzeba masterować, nie? ale w ogóle jest bardzo przystępna, jeśli chodzi o wytłumaczenie zasad, bo wytłumaczenie zasad to jest 15 minut. Nie wiem, jak instrukcja wyglądała, ale mhm. rzeczywiście grę trzeba dobrze wytłumaczyć. Czy Paweł może się wypowiedzieć na temat instrukcji? Jest bardzo krótka, tak na pierwszy rzut oka czasami trudno jest znaleźć rzeczy, które jakby chcesz się upewnić, czy na pewno to tak działa, mhm. czy sam setup, nie ma jakby dużego napisu, że setup, mhm. tylko musisz tak poczytać, więc aha, że tak się na cztery czy to tyle kart się rozkłada. No to trochę, trochę starsza te... gra, to może też... Może dlatego, ale jak już jakby ja sobie to wcześniej spróbowałem w domu, rozłożyłem, tak. jakby zrobiłem kilka tur, jakby grał. Czas pochaci trochę dymiło. O, my nie tak, jesteśmy tak, na tak. słuchaczami my słuchacze. Nie, nie, nie. Jak wczoraj Co tam jakoś... się działo? To... A to jakoś tam spokojnie przeszło. Ale wczoraj, jak się przygotowywałem, jak się uczyłem zasad, bo robiłem kilka tur rozłożyłem na cztery graczy i grałem no. sam ze sobą, jakby czterema graczami. Więc... Jak zwykle stukasz w stół. Bo, zakręcić, to, samo bo to jest to mój ten <laughs> popisowy numer. <laughs> Musimy na siebie wizję zrobić, że tutaj jakiś taniec jest. Okej. Okay, I a propos okay. przystępnych instrukcji, krótkich, to graliśmy jeszcze w Tapestry dzisiaj. Czy, Lowe. Super gra, ale też dlatego, ja, bo chyba że ja lubię. Znaczy chyba, jako że Sto podeszło Majera. mi Wicky no. e, To podeszło mi też to. O, to że chyba lubimy gry z Tak, tak. To jest, to jest już trend. Znowu się powtarza to, że ta gra jest elegancka, łączy w sobie bardzo proste mechaniki, mm -hmm. w tak świetny sposób, że, że no, nie, ma, nie ma tutaj co dodać, co ująć. Ja zagrałem drugi raz dopiero, pierwszy raz, mm -hmm. zobaczymy jak tam z regrywalnością, zobaczymy jak to wszystko tam wygląda, ale no, mi się kolejny raz bardzo podobało i zarzuty a propos tych figurek... No ja akurat tanio kupiłem tą grę, więc za te pieniądze, za które ja kupiłem, to jestem w stanie ten, ale za 300 zł bym tego nie kupił. Ta gra ma ten sam zarzut, o, która ma też gra, o której dzisiaj będziemy mówić, site Mianowicie... Oczekiwania względem rzeczywistości. Tak. Ludzie, była reklamowana ta gra jako gra cywilizacyjna, ona tak. gra cywilizacyjną stricte nie jest, nie jest. No, to nie jest, jest taka... ciężki kaliber gry, tak. tam jest dużo losowości. Znaczy, wiesz co, bo się utarło też, że gra cywilizacyjna musi być taka. taka tak, tak, tak. tak. No, mówię, jest, no masz tak, pewne tak, oczekiwania i to nie spełnia. Tak. Podobnie było z sitem. To miała być gra, wo... znaczy ludzie myśleli, że jest gra wojenna, nie jest mhm. i często leci znaczy, taki lecą na to 4X, nie? A tutaj jest troszeczkę inaczej, no, nie. Nie? ale to. dobra. Mi się nie. podobało, bo wygrałem mi się wow, podobało, nie wygrałem, ale czu, czułem, e, no, czułem, czułem już smak zwycięstwa, ja byłem, już go polizałem prawda? już po tej drugiej rozgrywce byłem zmęczony, się dobiliśmy tym sajtem, więc naprawdę dzisiaj było trzy gry było, dzisiaj poszło, o 12 gramy. a jest 20. ileś nie w sumie dwie, 15, jak to 16. o boże, dobra, to do dwie spania okej, okay. dobra, to dobra Wszystko... <laughs> to na razie <laughs> okej, okay, no i dobra, to szybko zróbmy tego sajta nie, szybko, wyczerpujące. Ja mam tutaj dużo szybko do Szybko wyczerpujące. Okej. Okay. No to site. Czym jest site? Site jest rozgrywką, w której masz wszystko tak naprawdę. Masz i walkę, i eksplorację, i extreme. zarządzanie zasobami. Tak. I worker placement tam jest taki? Że masz workerów i oni ci sprutują z tego, nie, czy to nie może podliczyć? To bardziej jest taki. Um, nie to nie jest. Area wyczerp... influence chyba to jest. No, tak. Ja no ale masz też tą planszetkę z tymi akcjami swoimi. Tak, no to jest du dużo dobrego. Dużo dobrego jest i to fajnie się... Tak, to się wszystko łączy ze sobą. A to do plusu. I, plusu. I... <śmiech> Koniec końców jest to gra euro. Jest tak, to jest przede wszystkim gra euro. Ze średnią dawką interakcji. Ona jest bardzo... No tak, ze średnią dawką interakcji, ale z dosyć niskim progiem wejścia według mnie. Tak. Bo, a mimo tego nie wydaje się na taką grę. Jak, ktoś my, jak ją rozłożę i zobaczę wszystkie komponenty, to jest takie, o to będzie ciężko grać. Wiesz co, y, trzeba wytłumaczyć, tak naprawdę, y, tą plaszetkę akcji, która tam jest. Jak już się skuma o mm -hmm. co chodzi i jak to wygląda, i te y, y, najlepiej ścieżki sobie poprowadzić na tej, tej plaszetce, mm -hmm to wtedy faktycznie już te, te, te się zaczynają łączyć te neurony w głowie, nie? No tak, no taki główny może nie, że mechanizm zwycięzca, to jest dużo powiedziane. Trzeba umieć połączyć górną i dolną akcję, tak to skąbić, żeby przy okazji wykonywania górnej zrobić też tą dolną. Tak. I jeżeli będzie się to robić dosyć często, to jest duża mhm. szansa, że się wygra. Bo mamy różne, różne akcje. Mamy y, ruch y, przede wszystkim, mamy zbieranie zasobów. Tak, handel z zasobami, czyli jakby zakup zasobów. Za, zakup zasobów i e, taka czwarta akcja, czyli wzmocnienie, czyli tam sobie e, z, walkę albo... upgrade'ujemy. Tak, tak, tak. Albo nasz jakby współczynnik walki, albo e, kartę walki. Tak, albo kartę walki Uciągnijmy. dostajemy, dokładnie. I na dole mamy, w, w zależności od gracza, różne planszetki, znaczy różne akcje jeszcze dodatkowe, mhm. nie? Czyli jak zrobimy górną, możemy zrobić dolną, jeżeli I, spełniamy tak. warunki. I tam jest ulepszenie, czyli na przykład będzie nas coś taniej kosztować, a będziemy czegoś dostawać więcej, yy, potem jest jeszcze budowa mecha, budowa budynku i to ostatnie z tymi żołnierzykami, nie? że ich Re rekrutacja to się tak, nazywa, tak. nie? Cały dół to jest tak naprawdę zarządzanie zasobami. Tak. I to tu jest to... właśnie z tą rekrutacją jest taki bardzo fajny, sprytny mechanizm, że jeżeli ty lub Ktoś z twoich sąsiadów robi dolną akcję, co ty dostajesz jakoś korzyść z tego, Tak, nie? trzeba zobaczyć co nasi współgracze mhm. będą chcieli robić i jaką my chcemy z tego korzyść mhm. mieć, bo może nam zależy na popularności, a może nam zależy na kartach walki, to to będziemy wcześniej chcieli zdjąć znacznik no. z tego pola, żeby Ogólnie przy okazji tego robienia tej akcji dostać benefit. Od samego początku w tej grze musisz sobie wyraźną ścieżkę mhm. na, na, napisać, wyrysować, którą będziesz szedł. Trzeba bo... znaczy mieć plan na dwie, trzy tury w głowie Minimum, tak. Tak, tak, w głowie utarty, żeby zobaczy, mhm. zobaczyć sytuację na planszy, gdzie mamy dane osoby mhm. i dobrze, mamy takie akcje, jak to wszystko jakby te, te mhm. najbliższe 3-4 tury zrobić, żeby wszystko mhm. fajnie no i, przebiegło. No i przede wszystkim to jest bardzo sprytnie połączona, właśnie ta planszetka z tymi akcjami, które robimy jest bardzo sprytnie połączona z planszą, na której potem dzieją się różne rzeczy, bo na przykład jeżeli zbieramy zasoby, to te zasoby nie lądują do, um, u nas, mhm. tylko lądują na planszy głównej. Tam, gdzie są robotnicy, którzy zbierali te, te. I może się zdarzyć tak, że ktoś ci wejdzie na to. Czyli zasoby kontrolujemy, a nie tyle, co ich posiadam. Tak, dokładnie. I ktoś może wejść na to pole, gdzie miałeś ten e, zasób i zabrać mhm. ci. Albo przy, po, ważne jest też poruszanie się i by, ma, bycie obecnym na takich miejscach, na których też są dla ciebie ważne, tak. Czyli na przykład, jeżeli zależy Cię na jakimś zasobie i go nie produkujesz, no to jesteś... W, w czarnej dę. Tak jak Paweł dzisiaj. Dokładnie. Tak było. Nie no miałem wyrysowanej dobrej ścieżki w początku. Albo no do, no do, do, dobra błąd. ścieżka nie poszła. Nie, nie, nie, koniec. nie koniec. Na pewno dużo ci zepsuło to, że ja na tym centralnym polu ci stanąłem i nie chciałem się tak. ruszyć, ale ja miałem dużo kartwalki na ręku, no. duże, duże militaria no na pewno. i nie mogłeś tak. mnie ruszyć. I no Paweł miał problem ten taki, że nie miał jednego zasobu, który Nawet był w... kluczowy. Nie miałem tak. ani hopy, ani stali. No dokładnie. I... Tak. Wiązało się to z tym, że graliśmy z modular modularną planszą. A jak ma się modularną planszę, to te zasoby chyba niekoniecznie są... Są troszeczkę inaczej postawione. Tak, są, rozdysponowane nie są Nie w... są tak porówno jak w swojej mm -hmm. planszy. No. I też ja pierwszy raz z tą GGM dawno i tak na początku... Musiałem sobie przypomnieć. To Poza tym byłeś po euforia po zwycięstwie w cenostry. No, <grywa> mhm. no bo, i tam zrobiłem. Bo pewnie z tego no, dało. Dało się, się wyjść, wyjść, bo... jakby na początku zrobić jakby... tunel, doświadczony gracz tak, wyjdzie tak, z tego. Tak, tak. Jakbym to... widział od razu. Mm. Tak, no nie to... grałeś zbyt wiele razy w site, dlatego. No, no raczej tak. się chodzi po lądach, a nie buduje tunele, żeby przejść na inne terytorium. No to jest właśnie to, też taka dosyć ciekawa mechanika, no. No. tego się nie widzi na początek, tak naprawdę. Na początku widzisz, że masz daleko do końca planszy. Tak. a tak naprawdę. Możesz mieć bliżej niż na przykład trzy pola dalej, które tam wchodzą. Mm -hmm. Zgadza się. Jest... Dokładnie. Więc tymi tunelami tak. możesz przejść. Niektóre nacje na przykład Polacy mają tak, że mogą się przenosić między mm. jeziorami, także też. Ja też nie pamiętam o tym. Nie, nie przemieszczam się tunelami, bo ja o nich nie pamiętam, bo to no. nie jest spotykane w dużej ilości gier i mhm. gdzieś tam patrzę. Tak. Mam jest... klapki na oczach, że poruszą się po lądzie, a nie tunelami. No. Tych tuneli, no. Okej, okay. i to jest. Mniej więcej tyle o tym sajcie. Mm. No to koniec, na razie. No, dokładnie. <śmiech> <śmiech> nie no, plusy, plusy. Proszę Cię. Dobrze, zacznijmy tak jak zawsze. Bo zawsze zaczynam od tego, od wykonania. Tak? Każdy zaczyna od wykonania, to my też zaczynamy od wykonania. Nie, nie, nie wszyscy. Na przykład nasi koledzy z Gradania zaczynają od... No to nieważne. My zaczynamy od, od klimatu. Zaczynamy. Od klimatu? No, no dobrze, no to klimat. Wykonanie. Zaczynamy Pozdrawiamy wykonania. gradanie. Nie wiem, czy nas słuchacie, ale... ale my was słuchamy. Tak? Tak. Wykonanie. Jak dla mnie I to lubimy. jest Top Notch. Creme de la creme. Nie wiem, czy znam inne jeszcze określenie obcojęzyczne Aha. na ukazanie mojej aprobaty dla wykonania. Podwójne planszetki są świetnie wykonane. Karty... One mają takie linen finish, to się nazywa? Tak, Czy one nie mają tak, tego? No ale nie. Mają tak, ale jest taka... taka e, to nie jest ku, czysty płucie, płatki... Pu, płucie, Putnowane, tak, O, tak. Putnowane. Płótnowa no. e, dodatkowo, co do wykonania, no to też nie w sposób powiedzieć o grafikach. Mapa jest wręcz jak z obrazu. No pan Różalski, nie? No to tutaj robi robotę, sława ogólnie międzynarodowa. E, no i też, też taka jest, z tego co słyszałem, taka jest geneza tej gry, że... Ta gra powstawała, stąd Majer sobie ją robił, robił, robił, mm. natknął się na te grafiki Różalskiego i napisał do niego i powiedział, że mamy grę, robimy grę pod twoje grafiki, nie? I, i, i tutaj faktycznie to wszystko, to wszystko jakby się zaczęło zazębiać ładnie, nie? Ty, Paweł, mówiłeś coś o tym, że ta gra robiła coś pierwszy raz, tak? Podwójne planszetki. Na przykład Pod... jedna z pierwszych gier, która właśnie powiedziała podwójne planszetki. Jedna z pierwszych czy pierwsza? Nie wiem na 100%, bo też tam czytałem, no, ale to jest taka... Ona w... Ciężko powiedzieć. Internety Ciem... mówią, że... Jest, tak, jest, jest... Jedyn, jedyn, no, ale na pewno taki... być jedna z popularniejszych, tak, a to też popularność... Tak. E... która rozpropagowała się tak. I szerzej, ludzie, tak, i teraz prawie każda gra praktycznie mm. wprowadza takie opcje podwójnych planszetek. Jak już tak mm. chce się promować na taką... No to jest plus... bardzo wygodne, nie? Mm. No bo na przykład taki, nie wiem, terraformacja Marsa mm -hmm. i te... Y Wystarczy ruszyć stołem. No i, każdy, właśnie, i każdy maniak dokupuje praktycznie do tej te i te takie podwójne Wróćmy wróć do tapestry, hmm. które no. rozwiązało problem przesuwanych się znaczników. Bez jest... Tak. To jest jakiś kosmos. Te planszetki są prawie jak papier ścierny. Oczywiście tak. w mega pozytywnym e, znaczeniu tego słowa. To, ale kolega już kropo, chciał kropo, samochód e, no, ale, ale, ale, tak, ale niektórzy mają tak, że jak dotkną tego, to im cierpnie wszystko. Aha. I, e, jest tak, jakbyście na przykład tablicą... E, po, um, to jest takie ryzy... fajny mocny maty właśnie. No właśnie, ale to jest, tak, tam są, wczuć fakturę mat. tego fakturę mocno, w kartoniku, w temu... nie przesuwa się nic. Przesuwa się no oczywiście, jak się wanie, no. no to wszystko no, tak, się przesunie. Tak, tak. I jest to rozwiązanie, jest. bo podwójne planszetki to jest bardzo wysoki koszt produkcyjny. Hmm, e, tutaj, no mamy go obniżony przez, przez, przez ten Papier pan kosmos jak to. Kosmos, jak to, zobac... jak to tak do... dotknąłem, zobaczyłem. No ogólnie Marek jak wyjął tabestrę, o Jezu, jakie to piękne, nie? Jezu, to, nie. Nie, <grym to, <grym nie? to Zachwycał się nad każdym kolejnym elementem, nie? ale no nie dziwię mu się, bo też jest hmm? ładną grą. Znaczy, podoba mi się ta ewolucja gier y z tego wydawnictwa, tak. że dobrze, podwójna planszetka, fajnie, a teraz spróbujmy coś, coś nowego i wydaje mi się, że jak ktoś to podchwyci, znaczy, że będą wydawnictwa, które pójdą tym śladem, bo to się... Jakby to, to miałoby obniżyć koszty gier, jakby cenę, mhm. bo koszt produkcji, tak. no to super. No. Bo to też bardzo ładnie wygląda. I... Znaczy, a często... nawet jakby miało wydawnictwo po prostu więcej zarobić, to też do... lepiej, bo będą mieli kasę na następne gry. Nie? No ale wtedy stosunek ceny do grywalności <grym> Ten no, spadał, cena idzie w dół. Znaczy, to też jest wygodne, bo jak się surowcami często żongluje, to przesuwanie je po takim papierku jest przyjemne, to bo tym... jak jest w Dinosaur Island, y, są też double-layer y, y -hmm. sheets. Tak. I jak, jak się żongluje tymi y, surowcami, no to jest to potem niewygodne takie, że co chwilę mm. muszę coś przesunąć, a to mi tam nie wchodzi, a to mi przychodzi, a to za blisko jest, więc no to też tam rodzi gdzieś. No nie każdy ma pensetę, żeby tam przesuwać, mhm. bo są bardzo blisko czasem te znaczniki i jest to bardzo fajne rozwiązanie. Tak. Okej, okay, dobra. Koniec z tym. O wyglądzie jeszcze no, o figurkach trzeba powiedzieć. Dla mnie figurki są na bardzo dobrym poziomie. Tak. I mhm. tutaj ja się do niczego nie, przy, nie przyczepiam. Ja je pomalowałem i bardzo fajnie się maluje. Są. Okej, okay, no niektóre elementy może nie są jakoś super odzorowane, ale ja jestem na tak jak najbardziej poziom super tak. tak Wykonanie figurki, tak jeszcze trzeba do grafii trochę wrócić. Mapa jest przepięknie wykonana, Mapa. mimo dużej szczegółowości nie czuję, nie, że jest nieczytelna. A to jest duże osiągnięcie, ja nie czuję, no, no. a to jest duże osiągnięcie. Ja lubię patrzeć na ładne rzeczy. Mhm. Otaczam się ładnymi rzeczami, dlatego tutaj nagrywam. Mhm, mhm. No. Dodatkowo karty... Graf... Nie wiem, co to miałem znaczyć Tego <nikt> nie wie. <śmiech> Grafiki na kartach są ten, w którym Marek otacza się ładnymi rzeczami. To już koniec. Nie? Nie wiem, co jest gorsze, że to czy jesteście łani, czy że jesteście rzeczami. <grystanie> tak. Nie upamiętniają. Jest Okej. To dobra. Nie wycinam Uuu. tego. Jest, jest super. E, grafiki na kartach. Mm -hmm. Super. E, no. Też e, nawet miałem takie małe pragnienie zamieszczenie sobie tego na tapetę. Bo e, no po prostu te obrazy urszolskiego no. są dobrze. Urszolski, prawda? Kiedy, tak, ja kiedyś miałem. Myślałem, może... ja że planszę chciałeś na tapetę nie, nie, nie, no piękny, piękne grafiki kiedyś miałem to. na tapecie na komputerze, ale nie z sajta, tylko ogólnie z tego jego świata tak, ta, ja właśnie, no, tak, no, no, no, 1920, no, no gdzieś tam jest zaczepnięty więc tak. to tam no. jak najbardziej na plus że w oczekiwaniu na swoją turę można się rozkoszować pięknymi grafikami a tutaj a propos właśnie ładnie przechodzimy do tury nie czekamy na swoją turę bardzo długo i to mi się bardzo podoba w tej grze, że tury są szybkie Mimo, że jakby nie podczas tury innego gracza praktycznie nic nie jesteś w stanie zrobić, no chyba że sobie myślisz nad swoim następnym ruchem, ewentualnie inny gracz może cię będę zaatakować, nie? no to wtedy się faktycznie aktywujesz. Mhm. Ale samo wykonanie tury jest błyskawiczne i nigdy nie czekasz przesadnie długo. I nawet jak graliśmy w 7 osób. Tak, to właśnie chciałem powiedzieć. Graliśmy w 7 to... osób i nie, nie czułem czegoś takiego, że zaraz zasnę. Tak. No bo to jest duża liczba graczy, a gdzieś tam na turę czekało się względnie, względnie krótko. I jak na siedmioosobową rozgrywkę, gdzie na przykład nie wiem, w 6 osób w lata gramy, czy w 5? No w 6. 6, no. no to w 6 osób w lata potrafisz czekać na swoją turę po prostu wieki. Czasami tak. No, to tutaj w siedmiu graczy w dwie godziny jesteśmy w stanie zamknąć grę. Ludzie się dziwili, że już skończyliśmy tak. w ogóle mega szybko. nie? Są momenty, że trzeba... Mhm. To jest akurat na plus, że są momenty, gdzie ta tura trwa trochę dłużej, mhm. ale to jest kwestia wyborów jakie mamy, tak. które gra stawia przed nami. To jest I dobry mamy, aspekt. Czasami mamy taką sytuację, że musimy pogodzić, bo mamy dosyć dużą grupę osób, które lubią grać, i na przykład jest, wrzucam temat, że gramy i mm -hmm. bardzo dużo osób na się rzuca na jeden termin, no to bez problemu site zawsze tak. wejdzie, bo wiem, że skończymy długo szybko w miarę, nie będziemy czekać, nie będziemy... Ten, I siedmi, siedem osób się będzie super bawić, mm -hmm. nie? Więc naprawdę to. I a propos szybkości, to dla mnie plusem jest szybka walka. Tak, ja też mam to zapisane. No to mów. Ja mam mówić. Szybka walka, bo to ma mi się prostota tej walki. No to właśnie, ja prostota, prostota. prostota. Szybkość to sam sobie. Ale szybciej to mówię. To jest, że jest nieprzykombinowana, a dodatkowo ma w sobie taki element yy, dreszczyku. No nie wiem, co. co no, jest taki taki ciemno, trochę trochę nie? mind games. Może coś sobie nad stołem rzucić. Mhm. Ja sam na przykład pytam, że, że jeden punkt jak dostanę, to dostanę. Jak rzucę jeden punkt walki, to mhm. dostanę kartę. To wtedy każdy się że jeden punkt oczywiście mhm. to moja ja e, można, e, można trochę wczuć się w, w rolę przeciwnika, co on by rzucił. Wiadomo, nie zawsze to wyjdzie. jak chcemy mieć pewną wygraną, też możemy to mieć, mhm. bo widzimy, jak, jak, jaką najwyższą kartę może zagrać przeciwnik, co mamy na discardzie, Możemy czasem sobie to przekalkulować, ale wciąż nie uważam, że, że ta gra jest, że, że ta walka jest banalna, albo że, że jest niepotrzebna. Ma to, co ma mieć, gra euro. Tak, tak. koniec. <gry> O tej walce jeszcze trochę będziemy mówić, bo też.. Ale też będzie w minusach. Dodatkowo Aha. uważam, że daje, prof... daje profity, więc mhm. warto ją przeprowadzać, nawet choćby, żeby dostać gwiazdeczkę jedną i drugą. Albo żeby odblokować sobie jakieś miejsce. Na które przykład, albo żeby kójśni. przyjąć budowlę przeciwnika, więc w zależności od usytuowania. Tak, albo zmniejszyć mu liczbę terenu, które będzie Tak. Klikować. Ma to swoje profity. Oczywiście pierwszy i drugi udany atak jest najbardziej. Yy profitowy? No tak, bo dostajesz, bo masz maksymalnie dwie gwiazdki, chyba, że grasz tak. e, powiedzmy, że nie, Prusami, ale to nie są Prusy, tylko oni się inaczej nazywają, bo tutaj ogólnie w tej grze Saksonia? E, chyba Saksonia, no. Saksonia. Tak, bo w tej grze masz Saksonię, to są takie właśnie Prusy, e, mają to takie spiczaste hełmy. Tak, tak. E, z to są oczywiście Rosja, Polania to po, po Polacy, hmm, e, Hanat Krymski to tak troszeczkę okay. Ukraina. I coś tam jeszcze, Nordia, chyba, no to tak. I jakimiś szkotami, radę. Grałem, chyba tak. Myślę. Ty grałeś szkotami z dodatku, już. No. Tak, w ogóle graliśmy z dwoma dodatkami dzisiaj. Graliśmy z dodatkowymi nacjami, ja byłem y, Japończykami. Ja byłem tam... Żółtymi. Okay, tak. Ty byłeś okay. hanatem Krymskim, a ty byłeś właśnie tu, takimi szkotami śmiesznymi? Mhm. Fajne mapy mają. Tak. Robotników. No, moje też mają takich Chińczyków. Ja Japończycy, Japończycy nie mają Chińczyków na pewno. Musimy się uciąć ten temat. W Może to są niewolnicy Japońcy, NIE! No. <grym> <grym> Japończycy. No, Japończycy podbili, wiesz, pół Azji. No, i podbili same, kiedyś, no. No dokładnie. I mają teraz, wiesz, jak ktoś jest robotnikiem, to tak jak w Puerto Rico, to jest Chińczykiem, tak? Tak. <grym> a wiesz, a pan w mechu to Japończyk, nie? Tam, no, w sumie no, i... tak, tak jak w mangach. Nie? No. Lore wytłumaczone. Jezu. Dobra. Mm, mm, mm, <laughs> Marek się nie zgadzał takie coś. No. no to jest fikcyjny świat i tam może a, być Tak, dokładnie. Ok, plusy następne. Plusy. Bardzo podoba mi się asymetryczność ras. Nie są na tyle... Mm, nie, nie, ma na, nie ma na tyle zmiennych, żeby musiał się uczyć y, całej że, rasy kogoś. To tak, jest... że każdy gra... Nie, nie każdy, znaczy wszyscy grają w tą samą grę? Tak. Ale ktoś ma troszeczkę inaczej zasady. Tak, tak, tak. I co, one są na tyle mocne, że czuję, że jest inną rasą, mm -hmm. ale nie na tyle zmieniają zasady gry, że ja nie, nie muszę znać tej rasy jak gra, mm -hmm. czyli jak, jak, jakimi, jakimiś dodatkowymi mikrozasadami się posługuje, żeby, żeby czerpać fan z gry. Chociaż nadal uważam, że Hanad Krymski jest przygięty. I no, tak. Wydaje mi się, że jest najmocniejszą To Chociaż <słuch> patrzyłem na statystyki, to właśnie nie Hanat Krymski najczęściej wygrywa, Rosjanie. Tylko nie, właśnie nie Rosjanie. No? E, właśnie chyba Saksonia tak oczywiście wygrywał. asymetryczność raz to jedno, mm -hmm. a ich zbalansowanie to jest drugie. No. no tak. Na pewno najsłabsze są z tego co oglądałem te właśnie te nasze rasy, które, czyli Japończycy i Szkoci. Aha. Oni są, oni są podobno najtrudniejsi. Okej. Okay. I co, raczej znaczy jeżeli też chodzi o asymetryczność, raz każdy ma swoje unikalne mechy, każdy ma swojego unikalnego wodza. Co, co ono tak. myśli, że figurki na czym wyglądają? Tak. Też gdzieś tam I, podnosi zdolność, ale, ale figurki, figurki, te meple tych robotników też to ma inny, nie? Dodatkowo Więc... też mechy, co innego robią? No. No, niektóre są lepsze, niektóre gorsze, Zgadza, może nie? inaczej. Niektórzy bardziej wolę grać jedną bądź inną rasą. Każdy preferuje trochę inny mhm. styl gry. Tak. I to jest fajne, bo jeżeli wybieramy rasy, to mogę wybrać taką, którą lubię grać. Chociaż my losujemy. My losujemy. No tak. no. Dlatego nie zawsze gram tym, czym lubię. Tak. Okej, okay, to z plusów, jeżeli nie szukasz e, gry, która imituje walkę typową, tylko chcesz coś innego. To, e, niekoniecznie typowy konflikt, to tutaj ta gra idealnie odzorowuje czas przed rozpoczęciem konfliktu. Czyli takie okopywanie się, mhm. gdzieś tam właśnie zbieranie sił, mhm. zbieranie tych zasobów, gdzieś jakieś lekkie może potyczki, mhm. ale takie osadzanie się w tym, żeby mieć jak najlepszą pozycję przed, zaraz przed rozpoczęciem walki. I o tym jest właśnie ta gra. Toś mi się lore bardzo podoba, że to jest po pierwszej wojnie światowej, tak? Czy po drugiej? To jest, po... No, po pierwszej wojnie światowej, ale takiej śmiesznej wojnie światowej, bo tam Powiedzmy. te mechy, tam I... brały udziały w ogóle. I czuć tam ten te, te, strach... Tesla, przed... Tesla w ogóle robi tam... Yy, on przede wszystkim produkuje te, yy, mhm. te Tak, mechy. to jest równoległa rzeczywiście. Tak, tak no, no. Czu czuć ten strach po, po, mhm. po tej wojnie i że ludzie nie chcą zawiązywać nowych konfliktów, bo wiedzą tak. czym może to skutkować. Ale gdzieś te państwa pro do tego... Yy. Ale gdzieś tam można kogoś uszczypnąć. Bo chodzi o to, że my walczymy o tą fabrykę. Mhm. Ta fabryka jest przede wszystkim takim miejscem, gdzie e, oni bardzo chcą ją zająć ze względu na to, że e, ta technologia tam, tam jest super. ta technologia tych mechów. nie, A i, o, te mechy w tej fabryce są dużo nowocześniejsze niż te, którymi my teraz zarządzamy. nie. Mhm. To jest takie dosyć ciekawe. Jako, że gra odniosła duży sukces w Polsce, mamy dużą dostępność dodatków mhm. i jest to e, niewątpliwie plusem. Mamy dodatki lepsze, gorsze, więcej, bardziej zmieniające rozgrywkę i mniej. Mamy modularną planszę, która ogromnie zwiększa nam regrywalność. Dedykowaną głównie dla doświadczonych graczy, którzy znudzili się już podstawowymi ścieżkami, które możemy iść. Mhm. Mamy chyba najlepszy dodatek, to jest ten kampaniowy Fain Reads powstaje. Tak. Fajnie ze znajomymi można pograć, to wciąż jest rywalizacyjna, rywalizacyjne scenariusze ze scenariusza na scenariusze coś tam się zostawia, Cały czas ulepszasz sobie swoją no, swoją nację, tak. I to jest dosyć ciekawe, bo masz całe właśnie to lore, które tam jest, ono się świetnie przeplata i każda misja dodaje nowe zasady jakby do rozgrywki, I bardzo... Ogólnie warto, warto zakupić właśnie poza tym dodatkowo jeszcze dostajesz nowe nacje w, razem z pudełkiem nie? w, w Fenrisie i możesz nimi grać normalnie potem w zwykłej rozgrywce. No I, tak. no. Okay. I to właśnie, to jest moje 2 plusy, bo mam modularną planszę i, i dodatki. Ogólnie ja jeszcze powiem o modularnej planszy, bo też uważam ją za jeden z lepszych dodatków. Ona niweluje trochę minus, o którym będę za chwilę mówić. Eee, minusy bo, tak, ty masz minusy no, ale powiedzi... gramy, no ta gra ma, ma minusy A ty ale ty nie wiesz kto ci zapłaci <laughs> nikt nam nie zapłacił no właśnie <laughs> <laughs> eee, ale jeżeli chodzi właśnie o tą modularną planszę to ona zmienia zupełnie myślenie w pewnym momencie o, o tej grze bo w pewnym momencie zaczynasz iść utartymi sz, e, szlakami gdzieś tam sobie wiesz jak się ustawić wiesz co robić w pierwszych turach i w ogóle nie a tutaj, jak y, czasami ci modularna prasza zrobi takie wyzwanie... Na przykład zamknie cię, że musisz wybudować sobie tunel, żeby wyjść Musisz zupełnie inną strategię przejąć, musisz zupełnie inaczej pomyśleć o tym, co masz zrobić na samym początku. Ale ma to też swoje minusy, o których powiemy później. Tak jest. E, dobrze, to teraz ja powiem o plusach. E, cały eleganc... czas mówisz o plusach? Więc nie, nie, ty mówisz teraz dwa plusy, więc teraz ja mówię o plusach. Paweł tak więcej plusów. Paweł nie mówi żadnych plusów, bo nic sobie nie, nie zapisał. Na nic sobie Nic nie zapisałem Uuu. i dla mnie tego gra na górze nie ma Ale minusów też nie ma, więc jest to eee. neutralny głos. <głos> Okej. Okay. Paweł taki grumpy się siedzi Dokładnie. w nie ma plusów. <głos> Okej. Okay. Według mnie elegancka mechanika... Zarządzanie zasobami. Wszystkie, no właściwie elegancko, wszystko się zazębia Aha. w tej grze. Mhm. Bardzo ładnie. I to jest cecha, którą ma wiele gier Stone Stonmayera. Czy to Witticulture, Culture, Bo, które tak. też jest takie właśnie eleganckie, czy... Czy zostaniemy ambasadorami gier tego wydawnictwa? Nie tego wiem. nie wiemy. Bo na mnie płacą. Ale... <głos> <głos> e, ale tutaj to samo w Tapestry. Też mam takie samo wrażenie. Tak. Mm -hmm. Że aż to jest mm -hmm. to, czego nie miałem właśnie, takiego wrażenia nie mam w przypadku Lost of Hellas co to za gra jest? Lost of Hellas? Nie znam <laughs> no, tak tam e... I... i to właściwie tyle no. nie ma... ciężko, ciężko to wytłumaczyć po prostu bardzo przyjemnie się w to gra i od razu na pierwszy rzut oka widać e... co robić jak, jak robić jak, naj jak najlepiej maksymalizować swój ruch. Tak, tak, tak. będzie się przez to, że górna i dolna akcja się spina, tak. stąd się bierze ta elegancja, bo żeby to zrobić, trzeba gdzieś tam trochę pogłówkować, a mm. mamy, jesteśmy dosyć mocno taką zagadkę, Ta kołderka jest tutaj no. krótka, tak. mało mamy tych zasobów. Jesteśmy tam osaczeni z każdej strony przez kogoś, mm. więc no raczej nie możemy w jednym ruchu zrobić 10 różnych rzeczy, mm. więc jak nam się uda, to, to jest tym... efekt tego, że naprawdę pomyśleliśmy, rozmieniliśmy dobrze mechanizm. To musisz zarządzać tym kryzysem. Tak, tak, tak. tak. tak. E, więc tu plusik, e, twój drugi, bo ja mówiłem dwa wcześniej, teraz ty jeszcze jeden. Nie, no mów, ty masz więcej. E, uważam, że jest... Mm, ta gra ma bardzo dobrą cenę. Jeżeli e, mówimy o tym, co gra ma, co oferuje, jak jest, jak jest wykonana. No. Możemy ją kupić za 220 zł. Mamy sporo tak. No, coś takiego. Sporo no. plastiku, mamy karty właśnie z tym fajnym wykończeniem. Piękna plansza, piękne grafiki, dużo żetonów, mekle uh -huh. są e, customowe. I wcale się, wcale nie uważam, że na przykład gra jest. Mimo, że ma dużo dodatków, to, że jest e, na przykład jakoś tam e, orżnięta. Nie? Że wiesz, że dostajesz niepełną Aha, gra, tak, tak. Że tak. podstawka uh -huh. to jest niepełna gra. Podstawkę nie, właśnie jest to, co ja grałem, Bardzo długo grałem samą podstawkę, zanim kupiłem jakieś dodatki. I super się bawiłem. Grałem w, w 3, 4, 5 osób, nie nie potrzebowałem 7 rozgrywek, a potem jak już się nagrałem tyle, ile chciałem, zacząłem kupować te dodatki i ta gra zaczęła na nowo nabierać barw. To co też ocenie, jeżeli mówimy o cenie, to też o monetach, które występują w grze. Bardzo mi się podoba, że tu mamy zbiór różnych monet. Wydaje mi się, że każda moneta jest jakby od innej nacji. Mhm. Mamy jedyneczki z dziurką, tak. piątki inaczej wyglądają, dziesiątki jeszcze inaczej wyglądają. zupełnie w innym stylu wykonanej, chyba pięćdziesiątki są, tak, tak, prawda? Są są jeszcze. Tak, jeszcze są trójki i każda jest jakby z innego są kraju. Są dziesiątki, są dwudziestki i są pięćdziesiątki. Pięćdziesiątki są w ogóle fioletowe, wyglądają jak z tej Japonii, mhm. E, tak, dokładnie. Wiesz wszystko to, jakby zbiór wszystkich tych krajów, wszystko się zmieszało, zrób na nowo cywilizację. To tam nie zwróciłem to A widzisz. Ja sam komis No. no. Okej. Okay. W ogóle możesz też sobie usprawnić. monet no, możesz kupić metalowe. I to już by był. O. Sztos, Sztosik. <ślad> <ślad> Jak to mówią? No. E, moim plusem, mhm. takim jednym z większych, nie wiem czemu teraz o nim mówię, tak. jest super punktacja. Jest mhm. tak ciekawie rozwiązana. To jest. Trochę taki mi Excel jest. No. Miraż między naszą popularnością, tak. e, zdobytymi z, z terenami, zdobytymi gwiazdkami tak? i liczbą zasobów, które zdobyłeś. Tak. Więc... No plus jeszcze tam jakiś tam bonusik za te, e, to, to, co tam wychodzi z e, tych. E, z... Z zadań. No z takich zadań, tych takich tam, że masz na Mini przykład challenge. budyneczek, nie, musisz, challenge. że budynek musisz obok czegoś postawić, nie, czy coś takiego, z tego też tam masz jakieś dodatkowe punkty, nie? Bardzo mi się to podoba, że mogę iść w jedno drzewko, ale nie mogę drugiego zaniedbać, no bo mm. co z tego, że będę miał fajny mnożnik z jed... bo tam jest mnożnik, mnożnik tak. popularności przez e... Czyli, przez inną tak. przez inną jakoś, z, z, na przez wartość. Gwiazdki, nie, tak. Więc no. jak, co z tego, że będę miał wysokie gwiazdki, słowa moja popularność jest niska, więc ten mnożnik jest słaby. Mhm. Ale co z tego, że będę miał dobry mnożnik za popularny, skoro wszystko inne zaniedbam? Mhm. Wiele moich gier takich było, że dziś byłem dobry, ale w tych innych... E, trzeba równo iść tak w bardzo wielu rzeczach, nie? I trzeba pamiętać o dużej ilości rzeczy, dzięki, bardzo mi czemu, dzięki czemu nie, nie, nie masz tak, że idziesz utartą ścieżką właśnie i nie idziesz w jedną rzecz, nie? E, bo jak zapomnisz o reszcie, to się wykoleisz. To co? może mi trochę brakuje, że to zawsze są stałe rzeczy, które punktują. Mhm. Nie wiem, na ile byłoby to możliwe zmienić, na przykład, że w tej rozgrywce tym, tym nożnikiem jest to, to i to, a nie, że zawsze jest A, B i C. Mhm. Okay. to jest jeden mój taki zarzut, zawsze wiadomo, co jest, co jest punktowane. Mhm. Ale no wiem, że też ciężko byłoby gdyby żeby tak od, mhm. zupełnie od czapy coś tam by było brane. Mm. Moim takim plusem jest, to w sumie do tej elegancji powinienem jeszcze dodać, wystarczająca liczba wyborów. Czyli mm, nie jest ich za dużo, nie jest ich za mało, tych rzeczy, które mogę, mogę zrobić. Mm -hmm. nie? Nie, nie czuję się przytłoczony ilością, tak. ale no. mam na tyle dużo tych wyborów, mm -hmm. że e, czuję to strategiczne myślenie. Niekiedy jest jeden słuszny wybór, ale tak. niekiedy jest takie, aha, Czasami musisz tutaj, iść po, tak, podane. to coś wiedzinie. dostanę tutaj, ale tego nie dostanę. Ale też ten słuszny wybór wychodzi z tego, że zrobiłeś wcześniej jakieś rzeczy mm -hmm. i one doprowadziły cię do tego wyboru, który musisz teraz zrobić. Nie? Mm -hmm. no. Podoba mi się w grze ta interakcja nie na takim przytłoczającym poziomie, na zasadzie o, ktoś mi gdzieś w las i ja już nie mogę czegoś zrobić i moja cała strategia leży. Ale też, jeżeli mam super strategię, to nie do końca jest tak, że ja to poprowadzę, bo ktoś może mi wleźć w jakimś punkcie i będę musiał troszkę pójść na okrętkę, albo zmienić zupełnie e, podejście. Więc raczej gramy tym, co mamy, a nie w to, co mamy jakieś utarte w głowie. No właśnie Paweł jeszcze temat dzisiaj nie, nie, nie zrozumiał, że mógł Spokojnie wyjść z tego kryzysu. mogłem, mogę, tak. No, ale to od początku źle zrobię. Zmęczenie materiału. To też dlatego, że ja na początku miałem problem w ogóle zobaczyć, przypomnieć sobie, jak te akcje górne i dolne mm -hmm. rozgrywać i tak. I dopiero później faktycznie, i teraz już wiem, co bym zrobił. Powinienem na początku więcej robotników na to drewno, mm -hmm. które miałem do dyspozycji, z tego drewna szybko wybudować ten tunel tak. i, I, przejść, i, i wyjść ten. A ja poszedłem, bo, bo widzę drewno, trochę drewna, mm -hmm. żarcie tu, żarcie, ludzika i tak mm -hmm. ten. I, ja cię też tam stanąłem ludzikiem i nie mogłeś mi przejść, a ty no, może, może chciałeś tam przejść. więc może Ale mógł to też... właśnie dzięki tunelowi mógł się zupełnie znaleźć tak, w zupełnie innym na... miejscu. Na... Nie? I mógł się tak. eksplorować zupełnie inny ten. Bo ogólnie tutaj możesz dwojako grać, nie? Albo iść na konfrontację i atakować i właśnie walczyć i zajmować pola i przeszkadzać tam przeciwnikowi. I faktycznie możesz grać taką rozgrywkę, że dużo atakujesz, ale możesz też iść taką rozgrywkę, gdzie w ogóle nie wchodzisz w interakcję z przeciwnikiem. I po prostu sobie cały czas e, się na swojej ekonomii skupiać. I to jest według mnie bardzo spoko. Mm -hmm. Bardzo podoba mi się w grze, że ja gram w site'a w odstępie miesięcznym mm -hmm. i ja nie potrzebuję powtórki Trzeba. zasad. Tak. Może jakieś tam pojedyncze sprawy. Y, więc zasady są na tyle proste, Żebym... I na tyle logiczne? I graficznie są ładnie przedstawione. I te już spajają się z mechaniką? Testem. To tak. nie są takie od czapy zasady i takie. O, dlaczego tak? Wszystko to się wszystko spina ze sobą, jest spójne e, i in. może stąd ciebie, że no nie potrzebuje tego przypomnienia. Co jest dla mnie ogromnym plusem, bo no, gramy w dużej ilości gier w dużych odstępach czasu. No i gdzieś tam przypominę zasad, to nie jest coś, co, co lubię najbardziej. Mówię, jakieś tam pojedyncze sprawy jak najbardziej. Bo ja grałem ostatni raz. Dawno grałeś. Chyba, że jak tam, tak się poznaliśmy. No, ale to widzisz, że coś tam widziałeś. to jest. Mogłeś się dopytać nas? Bo rzeczywiście mogłeś nie no. wiedzieć. My też wyszliśmy z założenia, że wiesz. Ale wspomniałem, no, że to tak dawno nie mhm. grałeś. No, no, no bardzo. My chcieliśmy sobie no, ale spoko, po idę. tam dwóch turach tam uh -huh. w końcu sobie zacząłem mi się okay. to układać, nie? ale no już było za późno. No, <laughs> za dużo błędów. Takim, takim przykładem logiczności zasad jest to, że jak poruszamy mechem, mm -hmm. a na tym heksie jest też robotnik bądź też surowiec, to możemy wziąć ze sobą robotników bądź, bądź te surowce. Bądź tak, wszystko. No, no jest, jest to logiczne, bo duży mech no, bierze też y, człowieka ze sobą. Dokładnie. E... A bohater na przykład nie bierze. To no, nie, no, jest bo... Zdanie, no bo jak? No. no na koniu czy tam, no no nie na tak dzika ma tam zapakować? Tak. No tak, właśnie to, to, to jest, jest ten tak. przykład logiczności e, mhm. zasad. Kolejnym plusem to są według mnie te przygody, czyli eksploracja, która tutaj jest. Mhm. E, I w, według mnie to jest jedna z najlepszych eksploracji jakie, jakie widziałem w grach, e, bo daje ci fajny wybór w tak. tej eksploracji. Mhm. I mocne ten, rzeczy Tak, mocne rzeczy. Podnosisz sobie ten żetonik i możesz sobie aż trzy rzeczy do wyboru, co sobie... Sytuacyjnie, co ci pasuje. To, to poza tym masz całą historię fajną, ładną, jest obrazek, nie Więc... Podoba mi się ta opcja, że coś ci zabiera, ale da, dużo ci daje na przyszłość. Na przykład, tak. że dobrze... możesz, stracić możesz być zły, stracić popularność, ale dostaniesz dużo rzeczy, tak. nie? Tam ukradniesz na przykład mecha, nie? I wtedy Albo... przeciwnicy mogą wykorzystać ten w chwilę słabości i cię przycisnąć, Mhm. No nigdy nie wiadomo. tak No jest coś za coś, nie? No i właśnie, bo tym wszystkim mam takie konkluzję, że ten klimat tutaj jest mocno wyczuwany przez te grafiki, przez tą mechanikę. Me mechanika bardzo wiąże się z Wszyst klimatem. Wszystko, wszystko mhm. ze sobą się spina ja czuję tutaj, mimo tego, że to jest euro, tak. czuję tutaj klimat. Może dobrze nie jestem jakimś na wyprawie, no, to nie, nie jest na Amery przygodzie, trash, no, nie, to nie, ale tak. ja czuję się w tym świecie, mhm. jakby nie gram, nie gram w liczenie punktów, jestem w stanie zawiesić oko na obrazku, Eee, poczuć tą historię, tak. poczuć się jak ten wódz, który tak. tutaj chodzi i atakuje. Tak. Nawet mi wąs wyrasta jak gram w tą grę. Mhm. Piłsudski. Tak. <laughs> Okej. Okay. Kolejny plus regrywalność. I według mm. mnie ta gra, to szczególnie też, no, szczególnie, dodatki też, nie? szczególnie właśnie dodatki, podstawka może się w pewnym momencie zacząć nudzić, bo faktycznie ona w pewnym momencie już idziesz cały czas tak tymi utartymi szlak, mm -hmm. szlakami. Mimo, że te nazje się różnią, mimo, że za każdym razem zresztą inną planszetkę. Startową tak. e, lokalizacja ma się inną. Tak, to nie, w planszy normalnej Jest zawsze normalne. masz tą samą. Aha. Stam, no ja nigdy ale... nie grałem z normalną planszą, no ale w, właśnie w modularnej planszy zaczynasz w zupełnie innych miejscach, mm -hmm. zupełnie inne y, te heksy są obok ciebie, mm -hmm. Także to jest super, y, super sprawa, ta plansza. Y, jeżeli y, znudziłeś znudził się site, to plansza modularna to jest must be, must have, nie? Mm -hmm. Więc delegrywalność bardzo duża, mm -hmm. według mnie. Tak, według też. Poza tym możesz jeszcze te... Y, całą kampanię, możesz przejść, to ten naprawdę tak. jest kampanie, możesz dodatkowe nacje, możesz jeszcze te statki powietrzne dokupić. Już nie mówiąc o tym, że grają z różnymi mechanikę. ludźmi, każdy lubi inaczej grać w taką grę, mm. bo naprawdę można iść w, w różne strategie od tych właśnie militarnych mocno, mm. od tych pod siebie I ekonomicznych. Dla tak. mnie no, super. To, co mi się podoba w tej grze, to jest brak limitu rund, a raczej nie ma tego kapu, że jest pięć rund i kończymy grę. Że mm. ktoś, kto zrobi ósme, szóste, szóste. szóste Zadanie. Osiągnięcie, czy tak. tak. Osiągnięcie kończy automatycznie grę. I musicie pilnować tego, nie? Tak. Wiesz, kiedy mniej więcej. One zawsze grac... są stałe, to też tak. jest fajne. One nie są łatwe do osiągnięcia. Są łatwiejsze, są trudniejsze. Są takie, które można zrobić nawet wyzwanie, w pierwszej rundzie, nie? myślę. E, czy tam drugie? No, by dosyć szybko. E, trzeba pilnować tego, za ile gra się skończy. Bo możemy nie zdążyć rozkręcić tego naszego silniczka, który da nam dużo Słowo. punktów. Tak. No i być o dwie rundy do tyłu, jedną rundę uh -huh. do tyłu, nie dostaniemy dużo punktów, no i przegramy. Ja bardzo lubię gry gdzie nie ma tego, uh -huh. e, tego limitu rund, czy tam uh -huh. też określonej liczby rund. O tak to może Coś tam jeszcze Ja mam wszystko już Studium ci się Wszystkie wszystko plusy? Spodobało. To jeszcze ja mam jednego plusa, czyli połączenie planszy i planszetki. E, czyli tego, uh -huh. że e, musimy łączyć to takie strategiczne e, euro z kontrolą planszy i bardzo fajnie to się tak. wszystko wiąże i cały czas właśnie musisz nad tymi zasobami walczyć mm -hmm. i nad tym, żeby kontrolować odpowiednie pola mm -hmm. na plaszy, i potem jeszcze żeby punktować na te pola, też musisz odpowiednio o, o tym myśleć z wyprzedzeniem albo gdzie zbudować budynek, nie? To wszystko mm -hmm. się ze sobą bardzo ładnie wiąże i czujesz po prostu e, tą taką rozbudowę tego takiego mm -hmm. 4 x nie? Tutaj. To co że dodam, bardzo mi się podoba to jak na górze mamy akcje, które coś nas coś nam dają, co zwyczaj mm -hmm to możemy je ulepszać w ten sposób, że zabieramy kostki, czyli będą dawać coraz więcej dane, mhm. dany typ akcji, a tą kostkę przesuwamy na dół, czyli te dolne akcje będą nas kosztować mniej. Mhm. I musimy pomyśleć co będziemy robić w przyszłości najczęściej no tak. żeby kosztowało nam mniej, a dodatkowa jest jeszcze mechanika mhm oficerów, czy sierżantów? No tak, tych ten wer werbunek. Tak, tak? werbunek. Mhm. Jakby odsłaniamy dany typ akcji i jak przeciwnik będzie ją wykonywał, to my będziemy otrzymać z tego profil. I ta sama Też sytuacja. Myśleć, zobaczymy myśleć, co, co najczęściej będzie robić tak. przeciwnik. Nie? Znam Przemka, wiem, że idzie w mechy, dobrze, zrobię szybko sobie mechy, ale to no. nie jest całe, cały trzon tej, tej mechaniki, bo dany typ akcji da ci inny profit. Na przykład mhm. mi zależało szybko dostać Żeby serduszka, serca, no, tak. no bo to jest dla mnie wymierny, wymierna korzyść, no bo karty Walki, no i mm. ja mogę sobie dobrać je w inny sposób. To mi nie da, da mi zwycięstwa ale nie jest, tak. w, nie jest współmierne do, do tych serduszek, które na początku mogę dawać szybko. Popularność była bardzo ważna. No bo to jest jeden z mnożników. Tak, no najważniejszy. Najważniejszy. Mnożnik, no, dokładnie. Okej, okay, minusy. Du -dum. Du -dum. Dobrze, to ja zacznę od takiego najpoważniejszego chyba, mm -hmm. który gdzieś tam się najczęściej powtarza, czyli, że może się wydawać grą linearną, czyli taką, mm -hmm. gdzie musimy iść utartą ścieżką i cały czas... Musimy czy idziemy tą utartą ścieżką, bo wiem, że jest najlepsza. Tak, bo dostajemy planszetkę i na przykład myślimy sobie, no okej, okay, dolna akcja na przykład ulepszanie jest na najtańsza, więc szybko mm -hmm. powinniśmy ją zrobić, no bo, bo po prostu... Ekonomicznie potem Ekonomicznie, ekonomicznie najbardziej, się najbardziej, się najbardziej się opłaca, nie? Ale właśnie i tutaj wkracza modularna plansza na przykład. Nie masz dostępu do ropy. No da. I jak to zrobisz? Nie? No Więc, jest handel. No jest handel, nie? ale handel na przykład ci się nie opłaca, no bo musisz, ten, e, bo wydajesz kasę na... Mhm. No i tylko dwa zasoby dostaniesz, no to musisz tak, zrobić. dwa razy zrobić. Całą akcję i, na to wykorzystujesz tak. i, i na przykład nie masz zasobów na wykonanie dolnej akcji z handlu. Zgadza się, no dokładnie. <głos> Więc to I jest... Jakby to cię... Hamuje, bo hamuje, spowalnia. Jesteś krok za innymi, więc, bo się tak, akcję na coś więc nie... Więc niekoniecznie, niekoniecznie. Już nie mówiąc, że... nie można wykonać dwa razy tej samej akcji pod rząd, więc to są trzy akcje za nim. Tak. Więc niekoniecznie jest wydukuj. tak, że. Yy, Okej, okay, może w podstawce często bywa tak, że masz patrzeć na swoją planszetkę i wiesz już od razu, jakie będą twoje 4-5 ruchów i mniej więcej jaki będzie Twój typ, typ rozgrywki, mhm. ale jak wchodzą dodatki, to już naprawdę. To, to nabiera takiego pazura, nie? Tutaj. Czy znaczy fajnie, jakby podstawka daje nam trzon i tak. możemy stwierdzić po jesteś 6 stanie... się nie to jest gra dla mnie. Jesteś w stanie się wkręcić, nauczyć tego na tyle dobrze, że podstawka nie będzie Ci już starczała, ale tak. myślę, że 7, 7 do 10 rozgrywek spokojnie jesteś w stanie zagrać tak, że nie będziesz jeszcze tej gry e, na tyle e, na tyle ją wymasterował, nie? Mhm. Zresztą obro ob ob obronie trochę ten twój minus. Mm -hmm. Musi nie możemy grać stricte pod siebie, mm -hmm. bo nie jest. To jest fakt jest faktem, że niektóre rasy są silniejsze i hmm. wiedząc, że ktoś gra tą rasą, no musimy go przycisnąć, bo nam wygra grę. By jak zrobimy wszystko w stu tak dobrze, nie wygramy, bo nasza rasa jest trochę słabsza. Tak. I to trochę niweluje ten efekt, że będziemy robić najlepsze dla siebie akcje, no bo i tak nie wygramy, no bo nas jest mocniejsza. Chyba, że grasz w dwóch graczy, to w, tutaj dwóch graczy jest za dużo miejsca na, tak. e, na planszy, mhm. e, w trzech graczy już się troszeczkę miejsce ten, ale to też modularna plansza mocno poprawia, bo można zdjąć sobie mhm. te e, moduły i zmniejszyć planszę zupełnie, nie? Jakby ta powtarzalność ma znaczenie, przy. niektórzy gracze bardziej odczują mhm. niż inni. Ci, którzy lubią grać bardziej pod siebie, odczują to na pewno bardziej. Tak. Ja mam też napisane powtarzalność i też przy podstawce jest mało zmiennych przy setupie, mhm. no bo tylko rasa nam się zmienia i zmienia nam się planszetka. Planszetka ta, w której wykonujemy ruchy. Tak. Na której wykonujemy ruchy, no. I to jest dosyć mało zmiennych. Yy, bo no i w i tym jeszcze, samym miejscu je, zaczynamy tak i jeszcze tam ewentualnie ten y, dodatkowa punktacja za te gdzie, jak budynki stawiasz no tak, nie? ale to nie no. jest dużo yy, no też zmieniają nam się cele tak cele nam się yy, zmieniają no. ale to jest mało jak możemy tak. sobie dzięki temu wymasterować jakąś rasę ale yy. jak już będziemy czuli że no nikt nas nie, nie jesteśmy niepokonani yy. w nich no to gdzieś już no tak. ta chęć z rozrywki mija no bo no nie po to gramy żeby nikt nas nie mógł pokonać bo czujemy że jesteśmy zasili na no. ja przemagę po to właśnie ja, ja tylko, żeby komuś spuścić łomot. Mhm. To... A komuś spuścić ostatnio e... Wrócił z wakacji, więc jeszcze no, daj, daj, daj, spo, daj do formy Daj, daj żyć, daj spokój. <grym> <grym> Okej. Okay. No I to właśnie tu też minus... No e, ja dzisiaj. Jak mówimy, tak. to są niezbalansowane <grym> frakcje. E, niektórymi jest łatwiej grać. Mhm. Nie wiem, na ile to jest brak balansu, no ile to jest to, że no niektóre wprost widać, że jest no prosta, prosta w obsłudze plan, mm. yy, frakcja, mm. a no niektóre trzeba się napocić w dobrych miejscach, znaczniki poustawiać, mówię o dodatku, mm. yy, żeby, żeby wyciągnąć z tego coś sensownego. Mm. Yy, no, no jest to. Dora, minus, który też się często pojawia, to, to też ta prosta walka. Mhm. No, ja tutaj będę bronić, no bo to, to nie jest gra, gdzie się walczy, nie? Dzięki temu jest niski downtime. Ja też, słyszę, też te... to prawda, ale wiesz, jeżeli ktoś się spodziewa super walki, nie wiem, yy... Twilight Imperium. Pan tak, czy... rzucasz kośćmi, mi, to nie. Twilight czy... Imperium też jest prostowa. No jest prostowa, ale, ale jest dłuższa. Jest no jest dłuższa no tam i tam Jest Tam wiesz, kupujesz sobie technologię, żeby tu w tej walce tak, no, to lepszy. A tutaj ta walka nie jest trzonem tej gry, no. Ona jest tak z boku troszeczkę takim dodatkiem. Jest policzalna wręcz, można by no, powiedzieć. No, dokładnie. W dużych przypadkach, ale nie zawsze, jeżeli w tych wcześniejszych etapach, gry, albo walczymy z kimś na podobnym poziomie, jeżeli chodzi o militaria, no to już nie jest tak bardzo policzalna, ale tak. wtedy nie chcemy z kimś walczyć, jeżeli nie jesteśmy pewni, czy wygramy. Choć to... no wiadomo, są ryzykanci. Jak ktoś potraktuje tą walkę jako fajny dodatek po prostu do tej gry, to będzie mm -hmm. się dobrze walczyć. Tak, ja jak, to, to... jak będzie szukał po prostu gry, w której walka jest z trzonem, mm -hmm. tutaj to, to nie, nie, To nie. tego nie znajdzie. Tu nie to... ma systemu walki. Jako tako, takiego. O, dokładnie. Okej, okay, zmierzyliśmy się z tym minusem. Tak, mi się, dla mnie jest taki duży minus, yy, ja to nazywam rówcze tempo, zdobywanie tych surowców, te, te akcje po, są bardzo takie, takie to powolne. Tak rozwijasz, rozwijasz, tak, ten silniczek tak. zasębi i to już się gra z Nawet jak mam dużo rzeczy, to jest takie, dobra, no. mam dużo rzeczy, ale mogę wykonać jedną akcję z nich. Nie ale. mogę wszystkich surowców wykorzystać no. naraz i wtedy jestem taki ukontentowany, on Och, ale mi wyszło, no. że to jest takie... Ciężko takie fajne kombo zrobić, nie? że dużo rzeczy Tak, grodę, no nie? Taka orka na ługo, tu jest. No Trochę, trochę cię hamuje. nie? Bo... No jest, jest. I właśnie mi tak wcześniej się też, że te mechy, mhm. nie powinny mieć mechy, to mogły być takie traktory, ciężarówki, tak. takie właśnie A to maszyny. to się nie sprzedało, nie? Ten... No, ale nie, ta, ta, ale to ta, tak działa. Bo... Ta gra chyba taka to tam... miała być na początku, wiesz? I dopiero potem... W... Ale wiesz, mech daje ci karty walki, to też. No traktor by ci nie tak. dał karty A walki. A jakby to był bojowy traktor? No ale tam jest jeden Ruski. bojowy traktor. No właśnie. Ruski, no, traktor. No, właśnie. bojowy traktor. No tak właśnie. w kawale, Że odleciał w stronę Znaczy moski. wiesz, no, bo to jest bojowy traktor to jest mech. Transportery zmechanizowane. No wiesz, są w której po jest tak, że masz takie bojowe traktory i one wiozą z tyłu takie rakiety, nie? W ogóle komicznie wygląda. Z, kat z katiuszami, tak? Tak, z katiuszami. No, <grym> no, z... no, no, super. no jest, jest, działa, działa. Wszędzie wiedzie, nie? Przynajmniej. E, Okej. Okay. Jeśli mi chodzi o minus, według mnie większa plansza jest dużo lepsza. I... E, nad Dużo rzeczy się dzieje na tych planszach, jest dużo figurek, dużo... Mhm. No ja czasem też tam nie mogłem dostrzec zasobu, musiałem tam poprzestawiać. Tak, tak, dużo zasobów się na nich trzeba mieścić, więc jednak te, y, jest ogólnie możliwość dokupienia y, większej planszy. Mhm. Ym... No i to... No to jest, jest problemu, że musisz dokupić. Musisz dokupić, no i, to, i też dokupujesz jedną trzecią tej Właśnie planszy, Właśnie to jest nie? o tyle dobrze, że w podstawce wydrukowali chociaż połowę tego, tak. bo jakbyś musiał kupić... No bo normalnie kupujesz matę do gry, tak? Tak, tak. Więc no to też no. koszt i w sumie no. nikt nie narzeka, nie? No nie, no, jak no, teraz pokażę jaka ta plasza jest. Tyś, no, tak. <grym> Proszę <grym> bardzo, taka Tak. Taka, taka ryba. No. Okej, okay. i e, to jeśli chodzi o minus. To ja to mam, ja miślecno. mam, ja mam. Niezbalansowane karty celów, to jest jakiś koszmar. Niek ale czasami dostaniesz taką kartę celów, Albo się nie da zrobić, albo to jest... To, że się nie da zrobić to jest jedno, ale niektóre to jest tak absurdalne, co trzeba zrobić. To jest takie mimo całej tej imersji no. i, i logiczności, to te karty są nielogiczne w jakim, w, po, po co ja mam mieć tyle samorobotników, co oficerów w, w, tak. po, po co, kto to wymyślił będziesz pomyśli? miał piątego oficera, że tego nie zrobił, dobrze, że dostajesz dwie yy, te karty i wiesz, masz troszeczkę jednak wybór, mimo no, wszystko tak. te cele no. czasami potrafią tak po prostu, yy, ja dzisiaj miałem taki cel Drugiego nie byłem w stanie zrobić, ten pierwszy był taki, że okej, okay, że muszę mieć minimum czterech robotników, minimum siedem y, tamtego No To jest takie, umielkania. że aha, zrobię to, ale nie wiem po co to robię, ale to zrobię Mimo I, tego, i, że nic z tym nie zrobię bo I potem. muszę mieć dwa kasy, nie? I z, tym, z tą kasą miałem problem, bo cały czas tą kasę dostawałem, nie? Muszę mi mm -hmm. ją wydawać Właśnie, to... żeby to było chociaż minimum aha, dwa kasy, no. to okej, okay, a nie, że równo dwa kasy Tak No ja mam ochotę zadzwonić do Jamie'ego ja wie Jamie! Muszę mieć dwa, nie, dwa i mniej, nie? Ja <laughs> mogę mieć dwa, jeden albo zero, nie? Aha. I wiesz, też no być. Tak, ale nie mogłem mieć więcej, nie? A cały czas tą kartę, mm -hmm. kasę dostawałem z czegoś, no. i po prostu tak mnie, kurde, grzało. Robiłem te wszystkie bezsensowne mm. ruchy tak naprawdę na początku, żeby tylko zrobić ten cel. No tutaj faktycznie te karty celów czasami potrafią ładnie dogryźć. Ratuje trochę tę sytuację to, że z liczby celów, które musimy... Bo to jest nam potrzebne, żeby skończyć grę. Mm -hmm. To jest jedną z, z gwiazdek, które musimy dostać. Tych gwiazdek jest możliwość sposobu... Jest 10? Mm -hmm. Czy 8? E... 10 chyba. Jest chyba 10, a no. musimy zrobić 6, więc no. możemy sobie. Od... Może to też na Coś tym polega, że dobrze, tak. no nie podeszło nam karty celów, ale bardziej nam podeszła lokalizacja, może no, tak. Tak, nie, ale wiesz, jednak to jest... zrobienie innych bez zrobienia karty celów, według mnie karta celów jest. jak e... najbardziej, znaczy jest taka, że po drodze ją zrobisz, nie? Mm. No często, prostu... często tak jest. Może nie, jest, może nie jest najłatwiejsza, ale po prostu jesteś w stanie zrobić po drodze, a żeby zrobić na przykład jeszcze inny rzecz, to musisz się skupić na zupełnie innych ekonomiach, mhm. nie? I no, okej. Okay, no, dobra. Nie ma co. No jest to, jest to dziwne, no. Okay. Może nawet nie tyle, co niezbalansowanie, właśnie co no. dziwność tych kart. No. I teraz taka rzecz, którą właśnie Paweł dzisiaj spotkało, że można zablokować innego gracza. Czasami inny gracz... Tak, ja dwa razy w grze to... Yy, już tak, to, miałeś, miałeś już tak raz, że... Ostatni w, raz... Yy, dużą ilość osób, nie, graliśmy. Tak, sien, zablokowałem pasu. jednego gracza, teraz ciebie też zablokowałem. Mhm. I sam też byłeś zablokowany. Tak, raz. i sam byłem zablokowany. Mhm. No. I to po prostu potrafię tak frustrować, tak. Nie, nie jesteś w stanie nic zrobić i mieliś tak gdzieś te znaczy, gdzieś jeden, ten dwa tunel zasoby. tunel jest, jest tutaj mm -hmm. wyjściem. Tak. Ja tak. mam problem w głowie, żeby wybudować ten tunel i ruszyć się, bo ja mam coś takiego, ale ty wiesz, mi blokujesz to... drogę, o nie, nie, nie, nie ja to jest tak, że musisz zbudować ten tunel, a nie masz z czego, nie? No. No. no też, no też, no bo no. on jest no. tam drugi. No, może, być drogi, nie? może być drogi, może być tani, to też zależy mm -hmm. od planszetki, nie? Mm -hmm. Ja tak dosyć, A... dosyć nie znam tych planszetek, bo ja gram w tym, co mam, nie zapamiętuję, co tam ja miałem. Ale wszystko naprawdę się czasami tak nałożyć na Ciebie i po prostu nie, nie zgrać, nie zgrać, no. Albo nie zauważysz tego, w jaką powinnaś pójść e, Tak linię, na początku, i, na początku no... i dupa, nie? Już potem... Mm -hmm. Nie ma czasu na naprawę tego. Tak, nie, nie naprawisz tego i widzisz tylko, jak inni ci odjeżdżają, nie? No, jest, jest ten taki efekt śnieżnej kłoni. Mm -hmm. no czujecie takie coś takiego, że jak już jest rozłożona gra, każdy wybrał rasę, jest tu już ułożenie to startowe, to tak patrzycie, ale on ma fajnie? Czasami tak, no. to... Ale, to, ale to patrzysz ze względu na twoją planszetkę, nie? Nie, ja tak patrzę na mapie mówię, aha, ty masz tutaj blisko dwa punkty tych, do odkrycia tych żetonów eksploracji. No. Tak, no to ja tu, tak. tu masz trzy różne surowce, a ja się cisnę z kimś obok na przykład. Tak. No i ja miałem, może być najgorzej, byłem ja między tak. wami o pomad, w środku, nie? W środku, tak. I wy mieliście jakby po flanki wolne i tam mogliście nawet iść. Nie, się rozbudowywać, Tak, nie? No. a ja musiałem kombinować. I jeszcze. No, ale właśnie... było ciekawie. Przecież. Tak naprawdę jakbyś chciał, to byś mi tam te dwa surowce wolne zabrał, co miałem zostawione, tak. coś tam też w ogóle. <śmiech> Mógłbyś wyjść i po prostu no, trzastać drzwiami. <śmiech> Właśnie co za tym idzie, może być taka sytuacja, że po 40, po 40 minutach gry ktoś może stwierdzić, że on nie ma sensu grać, bo i tak już nie wygra. Ktoś widzi, że ma tyle gwiazdek, on ma ekonomię słabą. Co, to ogólnie ta gra się i tak zaraz kończy, nie? Więc, no to jest krótko gra, ale lubisz grać sensacie... w grę, wiedząc, że już nic, w którym... nic z tego nie zrobisz? To w momencie, no. w którym już wiesz, że nic nie zrobisz, no, ale w Twilight Imperium na przykład grasz jeszcze dwie godziny potem, nie? No ale to tak nie jest, że nic nie zrobisz. Możesz inaczej, komuś przeszkodzić, no. komuś nie dość wygrać. No, no tak, no, inaczej. tak. Ale no tutaj, tutaj jest tak, że czasami... Ale Już w, ale w, masz w, końcu, -like. w którym, nie masz inaczej. A masz rzutkości możesz tak. się z kimś znaczy, dogadać. możesz, bo w Twilightzie chodzi o cele, tak. Możesz to. się dogadać i możesz mm. wyjść z tego jakoś z Ale w sajdzie masz tak, że... No, zresztą nie ma co powiemywać do Twilighta, no. bo to są totalnie... Tamtym tam są takie, że... I... Ale tutaj, jeżeli dojdziesz już do tego wniosku, no że lubimy wszystko porównywalnie do Twilighta, Tak, A no ja właśnie bo, tak. bo te Twilight jest taki koń roboczy i, jakby za swoim fejmem, ciągnie tak. wszystko. Jak porównasz coś do Twilighta, to od razu. Twilight, to dostajesz te Plus to 10 punktów. To jak trzy razy powiesz Twilight, to kolej konieczka się uśmiecha. <śmiech> <śmiech> Okej. Okay, no, no dobra. I ja nie mam więcej minusów. Mm, ja też wszystko wyczerpałem. No i fajnie. No to do domu. Do domu, spać. <śmiech> nie. Podsumowując, bo musimy zawsze podsumować. Tak. Ja daję Okejkę okay i tutaj nie mam co się w ogóle. Znaczy, no to jest moja jedna z moich ulubionych gier, mm -hmm. nie. Top. Mam dużo dodatków tutaj. E, lubię w to grać. E, sprawia mi to przyjemność, rozumiem tą grę. I, i, i cieszę się, jak inni też e, rozumieją i bardzo rzadko. U innych e, osób widzę zniechęcenie do tej gry. Mm -hmm. Z mojej strony wygląda to tak, że... Patrzcie to... teraz na no, to, tak, Paweł, Paweł się uśmiecha. No niech e, będzie ale, moja kolej. I, i Paweł sobie myśli, ja się zniechęciłem. Ja tę grę bardzo lubię. Uh -huh. Mam trochę problem z taki, że po skończeniu rozgrywce nie czuję takiego o, jakby, takiego, takich emocji, bo to, ale to jest euro. Tak jak dzisiaj I mieliśmy jak sobie to po studium w, w, Szmaragdzie, w Szmaragdzie, tak pół tak. godziny po rozgrywce i Jeszcze zgadaliśmy sobie o tym, co mogliśmy zrobić. Cf. Ale wciąż, jak ja wiem, że to jest euro i tak sobie mhm. porównam do innych euro, to jest takie, no ale nie ja po żadnym euro nie czuję jakichś motylków nie, brzuchu. No, dokładnie. Też, też nie mam tak, że po, po sajcie rozkminiam, co powinienem zrobić, tak, bo tak, tego tak. jest chyba za dużo, Tak, mhm. I tego jest za dużo i nie jesteś w stanie sobie wrócić do tej rozgrywki i mhm. inaczej jej poprowadzić, bo te zmiany ich jest no to, bardzo, bardzo dużo, nie? To nie jest tak często, że mogliśmy zagrać lepiej. No tak mi się nam ułożyła mapa, Czasami no i tak, tak to jest, wykorzystaliśmy no. i no, nie znaczy, mogliśmy okay, są so, styku... so jakieś rzeczy, które możesz zrobić lepiej, nie? No, no tak, tak, tak, tak, tak. Ogólnie tak. rozgrywceszło. No się na przykład samotny no. tunel na przykład. No, no bo rze, rzeźbisz w tym polu tyle czasu, tylko topę tak. hmm. i inne. Ale, ale na przykład <laughs> pamiętasz w potęło Tihuacan, co, co byś zrobił lepiej, żeby wygrać? Nie, ale ja w to jeszcze nie grałem. <laughs> No. W solo game. No, myśli, tak. <laughs> I rozwaliłem no. bota także. Ale na przykład po Trismegistusie nie jestem w stanie powiedzieć... co. Ja nie, ale to też galiśmy raz. Znaczy dobra, to ja przeczyłem ocenę, żeby kończąc, to nie było... Czekaj kończąc, ja Sajta no. zawsze chętnie zagram, jakby, bo to zawsze Przemek proponuje. Nie wiem tak. co musiałby się stać, żebym powiedział, nie, nie, Sajta to ja nie gram. Mhm. Ja z chęcią zagram, ale nie za rok, tylko no, za miesiąc. Na, tak, przykład, na świeżo. Żebym jeszcze pamiętał i nie musiał, mm -hmm, jakby, mm -hmm, tak, mm -hmm. bo znowu, jak zagłok, zagram to znowu będzie to tak, tak samo. Czy... Pawa pa, ocena jest niestety dzisiaj troszeczkę zakrzywiona. Tak, tak. Dlatego ja daję szansę. Jest to fajna gra. Mm -hmm. I... Okej. Okay. Ale sobie jeszcze, sobie. O, co jeszcze powiedzieć? Bardzo mi się podoba i to już też jest właśnie gra Jamiego, mm -hmm. że ten stosunek długości gry, tak. zasad i głębi rozgrywki. I to też jest na takim super poziomie. I to mi się bardzo Bałato podoba. Tak. On robi takie. Gry pod, pod publikę, nie? Bo mhm. po prostu wie, co się sprzeda, nie? I naprawdę te gry się sprzedają. No tak. Chyba wiesz, nawet jak Ci nie poszło, to Ila... grałeś w dwie godziny w grę, no, no to wiesz, Jednak... no nie zmarnowałeś całego dnia. Jednak miejsce na gdzieś tam w czołówce gier na Board game Geek... No, no, jednak jest jakimś tam, okej, okay, no może się nie sugeruje często tym, tym rankingiem, ale to jest to ale jest popularna na pewno, jest popularna, bo to jest... Znaczy popularna to jedno, ale to jakie ludzie dają noty, to jest drugie, no tak, to, że jest no. popularna, nie znaczy dam jej dziesiątkę, bo jest popularna, no ja no, tak nie mam już tak, no bo, no, okej, okay, Monopoly też jest popularne, nie? A, no tak. No, nie nigdy nie po dziesiątki. Ale no. nie no. jestem taki BGG na pierwszej dziesiątce. Nie. No właśnie, tego to nie jest. Czyli BG okay. to nie jest festiwal popularności. No nie? Change my mind. Dobra. Ale tak, jeżeli ktoś szuka gry, która świetnie właśnie odwzorowuje taką mechanikę gdzieś tam przygotowywania się do, do, do wielkiego konfliktu. To niech kupi Twilight Impact 4 ok, i tym pozytywnym akcentem dobra od początku jeżeli szukasz gry euro z klimatem, z masą klimatu z różnymi twistami tak jest z walką, która jest na akceptowalnym poziomie ale nie na takim, że na parzanka jak w Rising Sun, tylko w właśnie takie to, że tym gdzieś tam po, po, tak. poszturchamy się gdzieś tam, coś takiego. Negatywną interakcją. Tak, tak, to nie, tak nie jeżeli nie boli, jest, jak ktoś cię Właśnie, jeżeli szukasz euro z negatywną interakcją, nie? Tak, tak, tak. tak. Mhm. E, no to tutaj to wszystko znajdziesz. I znajdziesz e, to rozbudowanie ekonomii na bardzo fajnym poziomie. Ale musisz się o tę ekonomię, bo ktoś może tak. Ci zabrać, czyli ta interakcja. I znajdziesz, tak, i znajdziesz też e, dosyć wysoką głębię roz, e, mhm. rozgrywki, ale bez takiego... Bardzo z, e, mocnego skomplikowania zasad takiego, że aż mózg mm -hmm. się marszczy jak w Teotihuacan, czy tam nie wiem, e, Grand Wester. I to realnie. wszystko w bardzo fajne oprawie, wyjątkowej, bo mm -hmm. no, nie każda gra jest o alter alternatywnej e, przeszłości, rzeczywistości. Tak. No tutaj bardzo dużo rzeczy się super zazębia. Więc. E, bez dla Powtarzamy się. Tak jest. Fajna gra. Fajna gra. Kupią. Prawie dla każdego. Prawie, no, praktycznie dla każdego, dokładnie. Ale... Dla małego i dla dużego. I tym pozytywnym akcentem wreszcie możemy zakończyć. Tak. tak. Na razie. Cześć. Do usłyszenia.